Konfederat Strawiński napadł ze swoim oddziałem na króla jadącego wieczorem ulicami Warszawy i wiózł go już za miasto. Ale król poruszył serce jednego z konfederatów i wrócił do stolicy. Król i Rosjanie podnieśli krzyk i fałszywie oskarżyli, że był to zamiar zabicia króla. Dla jednych Konfederacja Barska to pierwsze polskie powstanie narodowe w imię niepodległości przeciwko imperialnej Rosji jej wpływom w Polsce. Dla drugich to ruch polityczny i militarny, by wyrzucić ciołka z tronu, czyli króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, pomazańca carycy Katarzyny II. Władca obalił liberum veto, głowy nie golił, ubierał się z francuska i nie odpowiadał mentalności szlachty. 29 lutego 1768 roku marszałek nadworny koronny Jerzy August Mniszech i biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński zainicjowali sprzysiężenie nazywane później Konfederacją Barską. W ciągu czterech lat Konfederaci stoczyli około 500 bitew z Rosjanami i Wojskami Królewskimi. Byli wspierani przez Francję, Austrię, a nawet Turcję, naszego wroga przez 200 lat. Obronili Wawel, Częstochowę, Berdyczów, ale wojnę przegrali, a ich klęską wizerunkową w oczach monarchicznej Europy było uprowadzenie króla. Czy ich zasługą był, czy nie był pierwszy rozbiór Polski? O co walczyli przez cztery lata? Dlaczego historycy kolejnych pokoleń spierają się o Konfederację Barską? Historia Żywa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 Wróćmy do roku 1763, po 30 latach panowania w Rzeczpospolitej Obojga Narodów umiera król August III. W 1764 roku to nie kolejny wetyn, ale 32-letni stolnik wielki litewski Stanisław Antoni Poniatowski, herbu ciołek, otrzymuje koronę Polski i to na bagnetach przy wsparciu Rosji. Zanim to się stało, miał miejsce Sejm Konwokacyjny. Czy to właśnie w obradach Sejmu szukać początku Konfederacji Barskiej? Sądzę, że bezpośrednim powodem Konfederacji było jawne pogwałcenie wolności Rzeczpospolitej które stało się jasne w 1767 roku ponownie, z całą brutalnością, ale naturalnie można sięgać i głębiej w poszukiwaniu źródeł Konfederacji Barskiej, choćby do samego początku systemowego panowania czy kontroli ze strony ambasadorów rosyjskich nad życiem politycznym Rzeczpospolitej, a więc od początku niemal XVIII wieku. Podzielona była mniej więcej na dwa wielkie obozy. Opinia publiczna Szlacheckiej Rzeczpospolitej już w czasach saskich na obóz familii i obóz, w którym rej wodzili potoccy. Pojawiła się za czasów Augusta III jeszcze partia dworska na czele z ministrem Brylem, ale wciąż to właśnie familia, a więc książęta Czartoryscy, August i Michał w tym obozie, nazwijmy go tak, reformatorskim, ale opierającym nadzieję na reformę o zgodę Rosji. Przeciwko temu obozowi, przeciwko familii skupiali się z jednej strony ci, którym nie podobało się wszelkie odwołanie do Rosji, z drugiej zaś ci, którzy po prostu nienawidzili Czartoryskich za ich nagły, niespodziewany awans polityczny z prośbą o fawory do Rosji. Tak ten wyścig o fawory rosyjskie trwał i osłabiał wewnętrznie Rzeczpospolitą a caryca imperatorowa Rosji, Katarzyna, po zamordowaniu swojego męża, Piotra III, wykorzystała ten stan bezwładu wewnętrznego, by postawić swoją marionetkę na czele Rzeczpospolitej, a więc Stanisława Poniatowskiego, człowieka znakomicie wykształconego, bardzo inteligentnego, otwartego na nowe prądy intelektualne europejskie, ale człowieka jednocześnie słabej woli, złamanego zwłaszcza, jeśli można tak powiedzieć, w swoim kręgosłupie moralnym właśnie przez czas pobytu na dworze w Petersburgu, gdzie został kochankiem wtedy jeszcze żony następcy tronu wielkiej księżnej Katarzyny. I to on stał się uwiedziony przez silniejszą zdecydowanie indywidualność przyszłej imperatorowej Rosji i będzie przez tę silną kobietę prowadzony, manipulowany niemal do końca swojego życia. A więc wybór byłego kochanka na tron Polski, wiedziano oczywiście o tym romansie w elitach Rzeczpospolitej, miał być jakby dodatkowym upokorzeniem dla Rzeczpospolitej. Proszę bardzo, przez moje łóżko prowadzi droga do najwyższych zaszczytów Rzeczpospolitej. Ten komunikat docierał do nie tylko tych, którzy krzywo patrzyli na sukcesy familii, a Poniatowski zaliczał się do szeroko rozumianego obozu familii czartoryskich, ale także do tych, którzy no po prostu mieli dość tego upokorzenia ze strony Rosji. I te dwa motywy wewnętrznej rywalizacji, starcia interesów różnych grup magnackich w Rzeczpospolitej oraz autentycznego odruchu patriotycznego łączyły się w niechęci wobec króla. Ale nowy król miał swój program reformatorski, miał swój prawdziwy, głęboki patriotyzm bliski niejako założeniom familii, a więc w oparciu o Rosję, w oparciu o swoją byłą kochankę przeprowadzić system reform, który pozwoli umocnić, unowocześnić Rzeczpospolitą. Ciekawe, czy zanim o tym pomyślał, to zdradzał te swoje plany Katarzynie II Carycy, która być może nie dokonałaby tego ponownego gwałtu na wolności Rzeczpospolitej, doprowadzając do wyboru Stanisława na króla Polski. Katarzyna wybrała Stanisława także z tego powodu, że inni kandydaci wydawali jej się znacznie mniej spolegliwi. O tronie królewskim marzył stary książę Czartoryski czartoryscy części można powiedzieć połową Rzeczpospolitej. Oczywiście także wybór Poniatowskiego wydawał jej się lepszy niż wybór kolejnego wettyna, bo to zawsze wymagałoby gry politycznej, w której Rosja niejako dzielić musiałaby się wpływami nad Polską z innymi państwami. A tutaj Stanisław Poniatowski był wyraźnie i jednoznacznie mianowańcem tylko jednego dworu, Petersburskiego. Ale reformy chyba istotne i być może rewolucyjne w tym momencie dla Polski. Liberum veto? Stanisław August z wielką energią zabrał się do przekonywania opinii publicznej do swojego programu unowocześnienia Rzeczpospolitej, nowego świata polskiego tworzenia, jak powiedział na Sejmie w 1764 roku. W następnym roku uruchomił monitor, pismo, które miało propagować tę odnowę, choć troszkę mniej roztropnie niż czynił to Konarski wcześniej. Monitor no, w takiej ostrej konfrontacji przeciwstawiał ten nowy świat wymarzony przez Stanisława Poniatowskiego staremu światu republikańskiemu szlacheckiej Rzeczpospolitej. Obrażał niejako te tradycje dawnej Rzeczpospolitej, wyśmiewał. To nie była najlepsza technika perswazyjna, no ale. Taką wybrał Poniatowski, na pewno w dobrej wierze, licząc, że w ten sposób przeforsuje swoje stanowisko. Ale zderzył się nie tylko i nie przede wszystkim z opinią szlachecką, zderzył się z wolą Katarzyny. Ta złamała całkowicie program jego reform za pośrednictwem nowego, młodego ambasadora, Mikołaja Repnina. Upokorzyła króla, w tym jego rozpędzie do pożytecznych na pewno reform, których istotą było ograniczenie liberum veto, stworzenie nowoczesnego rządu, reforma skarbowa. To wszystko, co naprawdę było Polsce wtedy potrzebne. Katarzyna postawiła specyficzny warunek. Reformy mogą być, ale ograniczone tak, żeby nie naruszyły liberum veto, bo to jest źrenica wpływów rosyjskich w Polsce. Zresztą w instrukcjach dla Repnina, które w końcu XX wieku opublikował profesor Jerzy Michalski. Ta intencja przez Katarzynę jest wyłożona na stół. Rzeczpospolita musi być słaba. a Gwarancją tej słabości jest utrzymanie liberum veto. A zatem można pozorować reformy, ale żadnych realnych reform nie możemy nigdy dopuścić. To jest jasno przez Katarzynę powiedziane. I właściwie król prędko musiał przestać się Łudzić, a jednak łudzić się będzie no niemal do końca życia, że będzie mógł przekonać Katarzynę do jakichś korzystnych zmian w Polsce. I chyba Repninowi nie było trudno sterować Konfederacją Radomską Katolickiej Szlachty, która na wieść o pomysłach króla Stasia zdecydowała się przeciwko królowi wystąpić. Tu rzeczywiście warto uświadomić sobie całą perfidię gry prowadzonej przez dwór petersburski w Polsce. Bo tym głównym narzędziem upokorzenia Rzeczpospolitej było wprowadzenie w tonie nieznoszącym żadnego sprzeciwu przez ambasadora rosyjskiego nakazu nadania pełnych praw politycznych dysydentom, czyli ograniczenia absolutnej przewagi katolicyzmu w Polsce. Dla opinii szlacheckiej to ustąpienie pod naciskiem Rosji i Prus, bo z drugiej strony Prusy oczywiście także na to nalegały jako, można powiedzieć, hiena przy rosyjskim lwie chciały coś wyszarpać dla siebie, czy przy rosyjskim niedźwiedziu, by pozostać może przy takiej metaforze. Ta sytuacja była no, nieznośna dla właściwie niemal całej szlacheckiej, katolickiej opinii w Polsce, że my mamy ustąpić pod dyktatem Rosji i wprowadzać takie prawa dla dysydentów, jakich rzecz jasna nie mają katolicy w Rosji, katolicy w Anglii, katolicy w Prusach czy nie mają dysydenci w Austrii, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii, czy we Francji. Ambasador Repnin powiedział, że caryca nie ustąpi, że szlachta musi się ugiąć. Oczywiście król, przywołany do lojalności wobec swojej dobrodziejki, musiał ten program przyjąć. I w tej sytuacji połączenie programu reform, o którym mówiliśmy wcześniej, z nakazem Katarzyny, by ograniczyć przywileje religii katolickiej w Polsce, musiało dodatkowo kompromitować króla Stanisława w oczach bardzo dużej części opinii szlacheckiej Rzeczpospolitej. I w ten sposób budowano podwaliny obozu, który ujawni się w postaci Konfederacji Radomskiej, zawiązanej w 1767 roku przeciwko królowi, a w obronie religii katolickiej. Repnin miał w tym czasie sporo zajęć, bo przecież jednocześnie patronował dwóm konfederacjom dysydenckim, panie profesorze. No w Słucku i w Toruniu, a więc uruchamia można powiedzieć wszystkie możliwe podziały w Rzeczpospolitej, w której wszystkie strony w ten sposób zorganizowane, w sprzeczne konfederacje uciekają się do Rosji z prośbą o ostateczny arbitraż. Radomianie, a więc duża część magnaterii z Karolem Radziwiłem na czele, z drugiej strony dysydenci z Konfederacji Słudzkiej i Toruńskiej, z trzeciej król, wszyscy jakby wznoszą ręce do Katarzyny z prośbą o przeważenie na ich stronę tej szali rozgrywki politycznej w Rzeczpospolitej, a więc sytuacja wymarzona dla Rosji. Sytuacja straszliwie upokarzająca dla Rzeczpospolitej w momencie, gdy w dniu 13 października 1767 roku, niecałe cztery miesiące po utworzeniu Konfederacji Radomskiej, porwani zostali najważniejsi ideolodzy tej Konfederacji, biskup krakowski Kajetan Sołtyk, Hetman polny koronny Wacław Żewuski, jego syn Seweryn Żewuski, późniejszy targowiczanin, poseł na Sejm wtedy i wreszcie biskup Kijowski, założyciel biblioteki publicznej w Warszawie, Józef Andrzej Załuski. Porwanie senatorów i posła Rzeczpospolitej na rozkaz ambasadora rosyjskiego przez oddział rosyjskich jegrów, strzelców pod wodzą pułkownika Josipa Igelsztrema w środku Warszawy w czasie obrad Sejmu i wywiezienie głąb Rosji do więzienia w Kałudze. Czy można sobie wyobrazić coś bardziej upokarzającego? W pewnym sensie można to chyba porównać do porwania przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w marcu 1945 roku. A może nawet jeszcze bardziej dosadne miało to wtedy znaczenie w 1767, bo przecież Senat i Sejm Rzeczpospolitej były uznawane przez Rosję jako władza suwerennego formalnie kraju. Stalin w 1945 roku nie uznawał rządu polskiego w Londynie i jego krajowej reprezentacji. W każdym razie to pogwałcenie symbolu suwerenności Rzeczpospolitej, jakim była nietykalność senatorów i posłów, podziałało jak piorun naprawdę na Radomian i sprawiło, że nastroje odwróciły się no niemal o 180 stopni. Tym bardziej, że ambasador Repnin kazał karnie przedstawicielom Konfederacji Radomskiej, ucałować pierścień królewski Stanisława Augusta Poniatowskiego, a więc również ci, których nie wywieziono do Kaługi, zostali upokorzeni przez to, że musieli pogodzić się ze znienawidzonym ciołkiem. Jeszcze by dodać, można powiedzieć, koronę do tego upokorzenia, system ograniczenia praw religii katolickiej symbolizował wtedy i realizował, wprowadzał, najbardziej niesławnej pamięci prymas w całej historii prymasostwa w Polsce, Gabriel Podowski, Kreatura Repnina szczycił się tym, że odprawił w całym swoim życiu podobno tylko dwie msze święte. Afiszował się zawsze ze swoją kochanką, mieszczką protestancką. To było jakieś dodatkowe upokorzenie także katolicyzmu w Polsce. To, co robił Repnin za pomocą prymasa podowskiego, wychwalanego zresztą wtedy za pieniądze rosyjskie. Przez Woltera, króla filozofów oświeconej Europy. No, tego rodzaju paradoksy i absurdy i upokorzenia kumulowały się w końcu 1767 roku, wybuchły w lutym następnego roku. Czasy Konfederacji Barskiej przypomina profesora Andrzej Nowak. Nigdy z królami nie będziemy w aliancach, nigdy przed mocą. Nie ugniemy o Chrystusa, my na ordynansach, słudzy Mary. żywa. Ambasador Repnin mieszał w sprawach wewnętrznych Polski, rządził niemalże stylnego siedzenia. Dlaczego zatem w lutym 1768 roku Rzeczpospolita podpisała z Rosją traktat i stała się protektoratem rosyjskim skoro i takie wpływy w Polsce były duże? Po co był taki dokument? Dokumenty są po to także, w przypadku imperialnej techniki, żeby upokarzać tego, który jest zmuszony do ich podpisania. Podpisujemy, tak jesteśmy niewolnikami, tak jesteśmy zależni od obcego mocarstwa. Wtedy tracimy do reszty swoją wolność. Jak udało się to osiągnąć Repninowi? W skali całego Sejmu byłoby to niemożliwe. A zatem jako nakazał, można powiedzieć, wybranie deputacji, czyli części posłów, tych najbardziej skorumpowanych, których można było, jeśli nie byli dość podli, zastraszyć i taka grupka właśnie, owa deputacja zgodziła się przyjąć tę upokarzającą dodatkową gwarancję. Rosyjską dla polskiego ustroju gwarantującego słabość Polski. Czy to już była ta kropla, która czarę przelała i ona doprowadziła pięć dni później do zawiązania w barze owego sprzysiężenia, które później zostało nazwane Konfederacją Barską? Informacje nie biegły wtedy tak szybko jak dzisiaj. Z Warszawy do baru, przypomnijmy, leży na południu Podola przy ówczesnej granicy Rzeczpospolitej z Turcją, a więc wiadomości między Warszawą a barem potrzebowały na pokonanie tego dystansu co najmniej kilku, kilkunastu dni. To na pewno niepodpisanie gwarancji było powodem zawiązania Konfederacji Barskiej. Ona dojrzewała już od roku 1767. Tą kroplą, która przechyliła czarę goryczy było niewątpliwie porwanie senatorów, bo ambasador wiedział, że nastroje się już wtedy zmieniły i że część członków Konfederacji Radomskiej przed październikiem 67 roku zaczęła myśleć o walce, o oderwaniu się od tej opieki od patronatu rosyjskiego i oparciu się raczej o siłę szlacheckich szabel, ewentualnie wspartych o pomoc Turcji i Francji. Głową tego w spisku był biskup krakowski Kajetan Sołtyk, ten został wywieziony do Kaługi, ale druga głowa, chyba znacznie dojrzalsza i wybitniejsza, ocalała, był nim biskup kamieniecki, Adam Krasiński. To był największy statysta, największy mąż stanu wśród późniejszych barżan. I on, uchodząc przed pułapką zastawioną przez Repnina, mógł wspólnie z innymi przywódcami przyszłej konfederacji zaplanować jej organizację i jej ogłoszenie. Choć sam biskup Krasiński był zwolennikiem odwleczenia jeszcze o kilka Tygodni, być może nawet kilka miesięcy ogłoszenia Konfederacji, bowiem pamiętajmy, że w ślad za gwarancją rosyjską dla bezwładu w Polsce miało pójść wycofanie wojsk rosyjskich z Polski. Na to więc chciał zaczekać biskup Krasiński i wtedy łatwiej będzie Konfederatom o sukces wojskowy, ale inni wojskowi doradcy tego spisku na czele z Józefem Pułaskim także z powodów prawnych, z nadzieją, że jeszcze Sejm się nie rozejdzie, że można będzie zalegalizować władzę Konfederacji w oparciu o Sejm, zdecydowało o szybszym wybuchu walk, o szybszym ogłoszeniu Konfederacji i to właśnie 29 lutego 1768 roku ogłosiła swoje istnienie Konfederacja Generalna w obronie niepodległości i ocalenia duchowej tożsamości Rzeczpospolitej zawiązana. Nieco ponad trzy tygodnie po zawiązaniu Konfederacji Barskiej, skoro wojska rosyjskie i tak były na terenie Polski, to dlaczego Rada Stanu podjęła uchwałę o wezwaniu wojsk rosyjskich do stłumienia Konfederacji? Bo oczywiście trzeba było jeszcze zalegalizować tę akcję militarną, w której przecież miały brać udział obce wojska, bo Rosjanie, choć stacjonowali w Polsce, to nie byli polskim wojskiem. Zmuszenie legalnej władzy centralnej w Rzeczpospolitej do zalegalizowania działania obcych wojsk przecież, do walki z własnymi obywatelami, ono ograniczyło także bardzo możliwość załagodzenia tego konfliktu między królem, a tymi patriotami, którzy chwycili wtedy w barze za szablę, żeby bronić niepodległości Rzeczpospolitej. O to chodziło Repninowi, o to chodziło Katarzynie. Wojna domowa toczyła się na obszarze całego kraju. Konfederaci podjęli walkę w różnych rejonach Polski, ale to w Słowacji konfederaci ogłosili akt detronizacji króla w październiku 1770 roku. To było w Preszowie, czy to był akt desperacji, skoro nie wychodziła im walka zbrojna, bo generalnie potyczki kończyły się klęską konfederatów. Użyła pani redaktor określenia wojna domowa. Myślę, że to określenie bardzo ryzykowne, tak jak ryzykownym jest jego użycie w stosunku do tego, co działo się w Polsce po roku 45. Oczywiście strzelali do siebie nawzajem Polacy, ale była to wojna w obronie polskiej niepodległości podjęta przez tych, którzy gotowi byli dla tej niepodległości narazić swoje życie. A przeciwko nim Rosyjski w wieku XVIII, a sowieckim w 1945 roku okupant Polski rzucił część podporządkowanych sobie sił polskich ale przecież te siły polskie, sprzyjające czy zmuszone do współpracy wtedy z okupantem rosyjskim czy sowieckim, nie wystarczyłyby do stłumienia patriotycznego zrywu. Kluczowy był udział wojsk rosyjskich w tłumieniu Konfederacji Barskiej, tak jak dwóch dywizji NKWD w walce z Polskim Podziemiem Niepodległościowym po 1945 roku. A więc nie, to nie była wojna domowa. To było powstanie w obronie polskiej niepodległości w którym upokorzony król zmuszony został niejako przez swoją patronkę, carycę, do zwalczania. Choć robił co mógł, żeby to zwalczanie konfederatów było jak naj, no można powiedzieć, bardziej oględne, to raczej wojska rosyjskie zaostrzały prześladowania bezwzględność swoich pacyfikacyjnych operacji, nie tylko przeciwko oddziałom konfederatów, ale także przeciwko majątkom szlachty wstępującej w szeregi Konfederatów. To, że mimo bezwzględnej wojny, jaką wydała Konfederatom sieć operacji, których symbolem były takie postaci jak Iwan Drewicz, Kreczetnikow, mówię o dowódcach rosyjskich, czy wreszcie Aleksander Suworow, który zyska sławę najwybitniejszego w historii dowódcy wojsk rosyjskich, a który właśnie początki swojej sławy wojskowej zawdzięcza tłumieniu Konfederacji Barskiej. Otóż te właśnie działania rosyjskie przez ponad cztery lata nie były w stanie doprowadzić do pokonania tego zrywu niepodległościowego. To stanowi o jego specyficznej wielkości. Można narzekać, że Konfederacja Barska okazała się nieracjonalna w swoich rachubach, że nie uzyskała sukcesu że w polu najczęściej Konfederacji, tak jak Pani wspomniała, byli bici przez znacznie lepiej zorganizowane i dowodzone oddziały rosyjskie. Ale przecież jednak to właśnie poświęcenie blisko 100 tysięcy ludzi konfederacji. Nie była to tylko szlachta, choć przede wszystkim szlachta. Byli to także chłopi na kurpiach. Czasem byli to nawet... Kozacy, choć oczywiście kozacy zasłynęli zupełnie, a raczej chłopstwo ukraińskie, z czego innego w czasie Konfederacji Barskiej, dając się użyć do wielkiej dywersji przeciwko Konfederacji w powstaniu Gonty i Żeleźniaka na Ukrainie, krwawym powstaniu, które wyrżnęło blisko 100 tysięcy. Polaków i Żydów na Ukrainie wtedy w 1768 roku. Jeszcze raz powtórzmy z inspiracji rosyjskiej, żeby sparaliżować Konfederację Barską na Ukrainie. Ale byli też tacy kozacy jak właśnie słynny dowódca konfederacki Saba Caliński, którzy prowadzili swoje oddziały do walki przeciwko Moskalu. I byli mieszczanie, na przykład wtedy akurat Kraków niesłynący, może później z bardzo odważnej postawy, wtedy w czasie Konfederacji Barskiej mieszczanie krakowscy bronili się bardzo dzielnie przez ponad 80 dni przed oblężeniem ze strony wojsk rosyjskich i ponownie odznaczyli się w momencie już końcowym Konfederacji Barskiej, kiedy Zamek Wawelski został przejęty przez konfederatów barskich. Znów mieszczanie krakowscy będą w tych walkach odgrywali pewną rolę. A więc podkreślam to, że w pewnym sensie cały przekrój społeczeństwa wykazał wtedy w konfederacji barskiej ducha patriotycznego. Tego nie wolno zlekceważyć, jak o tym pięknie pisał historyk konfederacji barskiej, Władysław Konopczyński. Przypomnijmy te słowa Władysława Konopczyńskiego. Przeciętny konfederat ruszał w pole, nie wiedząc dobrze, o co ma walczyć. Aby w oczyszczającym chrzcie krwi dowiedzieć się w obliczu śmierci, że cierpi i ginie nie za liberum veto, ani nie za prawo uciskania chłopów czy różnowierców, lecz za całość i niepodległość ojczyzny. Przez taki ogień wtajemniczenia przeszły kolejno różne sfery i okolice Polski. I na pewno nie tylko Polski szlacheckiej. A przetrawiły się w nim tym mocniej, że zbrojny opór trwał nie parę miesięcy, jak w roku 1792 w obronie Konstytucji Majowej, ale przez pięćdziesiąt parę miesięcy. Stężał w duszach ów mur nieprzebyty od strony najgroźniejszego rosyjskiego zalewu i odgrodzona nim Polska mimo klęski wielokrotnego rozbioru, Przebudzona, odmłodzona, zahartowana, jak to przepowiedział Rosjanom kanclerz Czartoryski, została Polską. Warto przypomnieć, że te słowa, które znamy ze słynnej piosenki poprzedzającej narodziny Solidarności, piosenki pana Pietrzaka, żeby Polska była Polską, te słowa padły po raz pierwszy w czasie Konfederacji Barskiej, a wypowiedział je stary kanclerz Czartoryski, kiedy przyszedł go namawiać nowy poseł rosyjski po zdemisjonowaniu skompromitowanego Repnina, no bo Repnin skompromitował się tym, że nie potrafił utrzymać Polski w porządku dla Katarzyny, tylko że wybuchła Konfederacja, bardzo kłopotliwa, a więc nowy poseł Wołkoński zwrócił się do kanclerza Czartoryskiego, żeby ten pomógł zwalczać Konfederację. I Czartoryski odpowiedział, że tak nie będzie, że Polska zostanie Polską i Rosja swoją brutalną interwencją tego nie zmieni. To właśnie jest dziedzictwo Konfederacji Barskiej, to, że Polska pozostała Polską. Tak, ale jakie znaczenie miało to, że Konfederaci byli wspierani przez Francję, Austrię, a nawet Turcję, naszego wroga, przez 200 lat? Jaki interes miały w tym te kraje? Oczywiście, że liczyły na swoje zyski. Nie ma altruizmu w polityce międzynarodowej, ale z tych zysków mógł wyniknąć także zysk dla Polski zrzucenie rosyjskiego jarzma. Konfederaci, jakkolwiek kiepsko zorganizowani, podzieleni na rozmaite frakcje, szarpani prywatą części swoich dowódców, niektórzy dawali dowód największego patriotyzmu i poświęcenia jak choćby Józef Pułaski, a potem jego synowie, czy jak Marcin Zaremba w Wielkopolsce, to przecież powstanie kierowane, jeśli idzie o swoją dyplomację, myślą biskupa Adama Krasińskiego, potrafiło zdobyć pewne poparcie zewnętrzne. Najbardziej dobitnym tego symbolem stało się wypowiedzenie wojny Rosji przez wciąż silną wtedy Turcję w 1768 roku. To było coś, co wzbudziło nadzieję konfederatów, że nie jesteśmy sami, że ktoś nam pomaga. Warto zresztą w tym kontekście przypomnieć niezwykły dokument znajdujący się w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie. Prośbę o sojusz, jaką konfederaci wystosowali do Bachczy do Hanatu Krymskiego zagrożonego wtedy także imperialnym zaborem ze strony Rosji. I w tej instrukcji dyplomatycznej padają znamienne słowa. Przez zniszczenie praw naszych Moskwa chce przystąpić do zawojowania całej Europy. Jeżeli tejże potencji rosyjskiej uda się w Polsce robota i jeżeli władza z wolnością będą wygładzone, zniszczone, wynika konsekwencja na zburzenie wiary w porcie otomańskiej trwającej i na podbicie kraju całego wschodniego. Mamy tedy za rzecz sprawiedliwą i słuszną, zapobiegając publicznemu niebezpieczeństwu całej Europy, upraszać najjaśniejszego Pana przez traktaty i różne przymierza z nami zjednoczonego, ażeby wojska swoje w kraj moskiewski jako najprędzej wyprawić raczył. Turcja okazała się za słaba, Rosja pobiła sromotnie Turcję w tej właśnie wojnie, która zaczęła się w 1768 roku. Pomoc francuska, choć dodała sił konfederacji barskiej, Charles de Moriez, pułkownik francuski, pomógł zorganizować szeregi konfederatów i konfederaci odnieśli kilka jednak sukcesów w walce z Rosjanami, jak choćby udane odparcie oblężenia land z korony, czy pokonanie pod tyńcem samego Suworowa, czy właśnie trwające wiele, wiele, wiele miesięcy panowanie konfederatów nad stolicą duchową Polski, Jasną Górą. Tam dopiero w sierpniu 1772 roku, a więc po 55 miesiącach od zawiązania konfederacji upada sztandar tej walki o wolność polską. To wszystko pokazuje, że oparcie o kombinacje dyplomatyczne międzynarodowe nie było pozbawione sensu ani znaczenia. Po prostu okazały się one słabsze od siły i determinacji Katarzyny II, by utrzymać panowanie nad Polską. Ale czy godzenie się bez walki na dominację obcego mocarstwa, tak upokarzającą, było lepszym wyjściem niż powstanie zbrojne? To jest pytanie, które zadawali sobie wtedy Polacy i które zadają sobie po dziś historycy. Ale człowiek, który rozumie poczucie godności, wie, że decyzja konfederatów, tych, którzy złapali wtedy za szablę, jest decyzją usprawiedliwioną, jest decyzją, której nie da się przekreślić w imię jakiegoś na zimno wykalkulowanego interesu politycznego. Ale z drugiej strony, czy ich zasługą był, czy nie był pierwszy rozbiór Polski? Spór o Konfederację Barską toczy się także wokół kwestii, czy była to rzeczywiście walka o Polskę, czy przede wszystkim walka z królem. Ja wspomniałam o akcie detronizacji króla, który ogłosili konfederaci na Słowacji. To było w październiku 1770 roku, a niemalże rok później w Warszawie doszło do nieudanej próby porwania króla. Nie wiadomo, co by było, gdyby tego porwania nie było, jaki byłby finał, bo to porwanie spowodowało klęskę wizerunkową konfederatów w monarchistycznej Europie. To był szok Przypomnijmy najpierw, że generalność Konfederacji, czyli jakby władze Konfederacji rzeczywiście przenosi się z Białej, dzisiaj część Bielsko-Białej, do Preszowa, na terenie dzisiejszej Słowacji, wtedy Górnych Węgier, a więc pozostaje w orbicie monarchii austro-węgierskiej, która sprzyjała Konfederacji do końca właściwie roku 1770. A powód tego sprzyjania był prosty. Strach monarchii austriackiej przed potęgą rosyjską i nadzieja, że tę potęgę uda się zatrzymać dzięki przede wszystkim Turcji i dzięki właśnie postawie Polaków. Okazało się jednak, że Rosjanie zdecydowanie biorą górę nad Turkami i że Konfederacja także nie ma szans na rychły, tak się wydawało przynajmniej wtedy, sukces Rzeczpospolitej. I z takich właśnie na zimno wykalkulowanych powodów Austria zmienia front i w 1771 roku zaczyna przychylniej patrzeć na projekty rozbiorowe w Rosji żywione już od dłuższego czasu, od lat 50. Austria przechodzi do udziału jako trzeci obok Rosji, plus kontrahent, okrojenia suwerennego formalnie wciąż przecież kraju Rzeczpospolitej z ogromnych terytoriów. Akurat Austria zagarnęła najbardziej bogaty kawałek Rzeczpospolitej. Ale czy istotnie to, co stało się 3 listopada 1771 roku, czyli porwanie na rozkaz Kazimierza Pułaskiego. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Porwanie dokonane w Warszawie przez mały oddział konfederatów dowodzony przez Stanisława Strawińskiego, pra-pradziada późniejszego słynnego kompozytora rosyjskiego Igora. Strawiński dowodzący oddziałkiem porywającym króla i realizujący rozkaz Pułaskiego Myślał o jednym, o wykonaniu ogłoszonej wcześniej detronizacji króla. Nie chodziło o jego zamordowanie, zgładzenie, tylko o wzięcie go do niewoli, wywiezienie najprawdopodobniej na Jasną Górę, by mógł stać się niejako przedmiotem przetargowym w rozgrywce dalszej dyplomatycznej z Europą. Król uciekł. Niektórzy historycy mówią, że przekupił porywaczy. Tak, uśpił czujność części, a jednego przekupił. Mógł wrócić bez szwanku do swojego zamku i ogłosić się męczennikiem. Co właśnie odpowiednio nagłośnione przez propagandę rosyjską skompromitowało sprawę konfederatów w oczach monarchicznej, jak słusznie pani podkreśliła, Europy. Ale przecież są tacy historycy, publicyści, którzy uważają, że gdyby wtedy się udało porwać króla, a może nawet... Niektórym tutaj włosy stają dęba na głowie, nie mnie, może dlatego, że już tych włosów nie mam, ale niektórzy twierdzą, że gdyby się wtedy udało króla ściąć, to właśnie zradykalizowałoby walkę, bo nie ma odwrotu, trzeba walczyć do końca, desperacko. A przecież to był rok 1771, za pięć lat powstanie już Wielka Republika za oceanem. Ta rewolucja wybuchnie niedługo za oceanem, a może pierwsza rewolucja wybuchłaby Rzeczpospolitej, gdyby zaczęła się od królobójstwa. Opinia dworu francuskiego i oczywiście Wiedeńskiego, odwróciła się ostatecznie od konfederatów i kwestią czasu było już tylko zniszczenie oporu. Wszędzie możemy spotkać ślady konfederatów. Małe, gdzieś już zapadające się w ziemię cmentarzyki konfederatów. To jest świadectwo tego, jak rzeczywiście szeroko rozsiana została ta właśnie idea walki o niepodległość, o której Mówił Konopczyński, który to cytat nie jest chyba przesadą, bo to właśnie rozpowszechnienie tradycji barskiej, utrwalonej przecież przez pieśni Konfederacji Barskiej, do dzisiaj śpiewane pieśń Konfederatów Barskich i jej piękna przeróbka dokonana później przez Juliusza Słowackiego, dramaty Juliusza Słowackiego, Chorszczyński, ksiądz Marek, Sen Srebrny Salomei, czy te echa konfederacji, które spotykamy w zemście. Pani Barska mówi, cześnik o swojej szabli. Czy te echa konfederacji, które tak mocno przesycają pana Tadeusza. Ten ślad kulturowy, tak potężny, świadczy o tym, że naprawdę było to przebudzenie postawy patriotycznej i walki o niepodległość i godność Rzeczpospolitej. Historia żywa. Za tydzień o reformatorskich ścieżkach do odnowy suwerenności, czyli o czasach Szkoły Rycerskiej, Komisji Edukacji Narodowej i Konstytucji 3 maja. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1.